Fakta, program programu zjawisk anomalnych, anomalnych, anomalnych i niezwykłych. Zapraszamy do słuchania. Witam Państwa w kolejnym wakacyjnym wydaniu Infrafaktów w cyklicznym programie poświęconym najnowszym wydarzeniom ze świata zjawisk anomalnych i niezwykłych. Mówi Michał Kuśnierz, a razem ze mną jak zwykle jest Piotr wieś. Witaj Piotrze. Witam. A w dzisiejszym odcinku powiemy o trzech odkryciach. Pierwsze dotyczy zaginionych akt dotyczących sprawy Valenticia pilota, który zaginął w czasie obserwacji UFO. Powiemy też o nowych dowodach na temat końca kalendarza Majów. Oraz o tak zwanym Dogerlandzie, czyli prehistorycznej brytyjskiej Atlantydzie. Piotrze, całkiem niedawno ogłoszono, że w australijskich archiwach narodowych odnaleziono dokumenty dotyczące słynnej sprawy Frederika Walenticza. Przypomnę, że 21 października 1978 roku ten młody pilot zaginął w czasie lotu nad cieśniną Bassa. W ostatnich komunikatach zwierzę kontroli lotów w Melbourne stwierdził, że widzi w pobliżu zagadkowy obiekt. Na początku powiedzmy wprost, że sprawa Walenticza jest do dziś e, niewyjaśniona. Rzeczywiście podczas lotu na King Island, czyli wyspę w pobliżu Tasmanii, doniósł on o obserwacji dziwnego, podróżnego, metalicznego obiektu. Jak twierdził, obiekt najpierw unosił się nad nim, a następnie zawisł w powietrzu. Wyróżniającą go cechą miały być umieszczone na kadłubie światła. Po chwili kontakt z Melbourne urwał się. Wysłane na poszukiwanie cesny z Valentichem na pokładzie samoloty wróciły z niczem. Wraku ani ciała nigdy nie odnaleziono. Sprawa została zamknięta i uznana za wypadek lotniczy, chociaż w w późniejszym okresie wywołała sporo kontrowersji, bowiem akta ze sprawy Walenticza zaginęły. Twierdzono nawet, że, że zostały zniszczone. W każdym bądź razie że nikt nie mógł ich przez długi czas zlokalizować. Teraz udało się je odnaleźć, ale niestety... Nie wynika z nich nic ponad to, co już wiemy. Porusza się co prawda możliwość upozorowania zaginięcia przez pilota, co jednak nigdy nie zostało potwierdzone. Wśród różnych scenariuszy katastrofy pojawia się ostateczna opinia mówiąca, że przyczyna jego tragedii pozostaje nieznana. Tak, a ja przypominam, że o sprawie Valenticha możecie Państwo przeczytać na naszej stronie infra.org.pl. Przejdźmy jednak do wydarzenia z innej beczki. W La Corona w Gwatemali archeolodzy odkryli majański monument zawierający odniesienia do daty, która w naszym kalendarzu przypada na... 21 grudnia 2012 roku. Specjaliści dodają, że to rzadkie odkrycie wskazuje, że mają nie przykładali bardzo dużą wagę do tego, co stanie się w końcu owego 13 Baktuna. Marsejo Canuto, który kieruje wykopaliskami dla Korona, gdzie znaleziono zapiski odnoszące się do końca Baktuna, a więc okresu rozliczeniowego w kalendarzu majów, twierdzi, że rzeczywiście lud ten przywiązywał bardzo dużą wagę do tej daty. Nie wiązano z tym jednak raczej żadnych apokaliptycznych zdarzeń. Co ciekawe, Cały mit o y, 21 grudnia 2012 roku powstał na zachodzie z połączenia różnego rodzaju wątków, o których może nie będziemy tutaj mówić. Y, ważną rolę odgrywała w nim majańska inskrypcja, która przewidywała y, na ten okres powrót boga Bologniokta, choć nie sugerowała y, w zasadzie niczego więcej. W przypadku Zakorona inskrypcja powstała za króla y, Kalakmula, który panował w okresie końca XIII katuna, a więc kolejnego okresu przejściowego w kalendarzu majów i ów król, aby dodać sobie chwały, kazał wyryć, że jest również królem końca XIII baktuna, który przypada, no jak wiemy, za pół roku. W każdym razie tutaj nie ma żadnych odniesień do niczego apokaliptycznego. Król pewnie, gdyby wiedział jaką furorę wywoła kalendarz majów w XXI wieku, pewnie złapałby się za głowę, no ale to, co odnaleziono teraz w Batemali jest tylko jakoś pośrednio związane. A tymczasem w internecie pojawiło się też sporo informacji na temat zagadkowego Dogerlands, masy lądu, która w czasie ostatniej epoki lodowej łączyła Wielką Brytanię z kontynentem europejskim. Odkrycie to nazwano brytyjską Atlantydą. Nowy projekt badawczy rzuca nieco światła na ten tajemniczy obszar zniknął pod wodą w 7000 tysiącleciu przed naszą erą. Odkrycia w Dogerlandzie nie są wcale nowe. Już na początku XX wieku znamo, że wyciągano fragmenty narzędzi oraz kości. Uczeni pragną otworzyć teraz warunki życia, które tam panowały, dodając, że e, owa masa lądu stanowiła miejsce życia m, wielu ludzi. No i być może nawet neandertalczyków. Jedna z hipotez mówi, że ląd ten zatonął około 7 lat życia wskutek tsunami. Oczywiście Atlantydą jedzą tylko w e, sensie metaforycznym. Przypomnijmy, że mityczna wyspa, o której wspominał lokalizowana była przez specjalistów w wielu miejscach głównie na Morzu Śródziemnym i Atlantyku. Dla niektórych Atlantydą był Cypr, inni uważali za nią Sardynię lub pradawne osady na południu Hiszpanii. Ale tym niemniej to bardzo interesujące odkrycie, rzucające nowe światło na prehistorię naszego kontynentu. Szkoda tylko, że o tego typu sprawach, w tym m.in. o Gobek i Tepe mówi się tak mało ale możecie znaleźć Państwo takie informacje właśnie na naszej stronie. Przypominam, że archiwalne odcinki infrafaktów można pobrać z naszego konta na serwisie homicy.pl. Zapraszam też do odwiedzania naszej strony infraorg.pl, z naszego forum, także konta na Facebooku. Dziękuję Ci, Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnej audycji Infrafakty już niebawem. Produkcja i realizacja portal infra www.infraorg. Pearl.